Wielka gra Miały letnie miesiące 1943 roku, tego roku obfitych zbiorów polnych, roku klęsk niemieckich w Rosji i we Włoszech, roku natężenia polskich akcji dywersyjnych. Coraz nowe grupy armii krajowej w różnych częściach kraju otrzymywały zadania dywersyjne. Mnożyły się wystąpienia bojowe batalionów chłopskich, oddziały partyzanckie Armii Ludowej stawały się coraz liczniejsze. Wróg czuł się w Polsce coraz mniej pewnie. Jednocześnie szła służba małego sabotażu, podejmowana przez różne grupy podziemne, w której zawsze jednak prymwiedli wawerczycy. Cóż za efekt w Warszawie wywołało kiedyś włączenie się wawra w megafonową sieć szczekaczek i nadanie krótkiej audycji polskiej z hymnem narodowym, marszem generalskim, z gorącym przemówieniem? Osiemnastoletni Janek Gut, jeden z głównych realizatorów tej imprezy, przez miesiąc chodził dumny jak paw. Grupy szturmowe szarych szeregów wykonywały otrzymane zadania raz lepiej. Raz gorzej. Na wojnie różnie wypada. W jednych akcjach brał Zośka udział osobiście, w innych nie. Zresztą akcje stanowiły tylko ułamek właściwej pracy. Orało się i harowało naprawdę w czasie niekończących się rozpoznań, przygotowań, ewakuacji zagrożonych lokali, urządzania magazynów, naprawiania samochodów itd. Samochody potrafiły zatruć życie wyciskać z człowieka siódme poty. Raz się jednak zdarzyło, że pewien samochód stał się przedmiotem przyjaznych uśmiechów. Był to czerwony Ford. Kiedyś urządzono wyprawę na targówek do fabryki chemicznej, pośrodki wybuchowe. Zośka dowodził w tej wyprawie kolumną zmotoryzowaną. Maciek prowadził czołówkę. Oczywiście można było materiały wybuchowe preparować samemu, ale skoro jest na targówku legalna fabryka, czemu jej istnienia nie wyzyskać? Fabrykę obstawiono, stróżów sterroryzowano i Maciek ze swoimi ludźmi wytaczał wielkie beczki, które Zośka ze swoimi ładował na wozy. Przez pomyłkę załadowano parę beczek z czerwoną farbą. Jedna z tych beczek puściła oblewając Forda posoką. Szpetna plama pozostała, na pół denerwując, na pół śmiesząc. I tak oto dostał swe imię bojowe, Czerwony Ford. Dobry był to wóz. Z Czerwonego Forda zastrzelono gestapowca, jednego z tych, co dręczyli Rudego, na minutę przed przejazdem patrolu policji niemieckiej, słynnym w okupowanej Warszawie, Mercedesem z Alei Szucha. Mercedes zdążył jeszcze dostrzec zawracającego Forda, nie zdążył go jednak odszukać i dopaść. Szczęśliwą miał również rękę czerwony Ford, dowożąc broni i amunicję do magazynu przy ulicy Różanej. Co prawda na trop tego magazynu wpadła policja niemiecka i pewnego ranka otoczyła willę, w której znajdował się magazyn. Ale policja nie przewidziała, jak się zachowają dwaj młodzi ludzie, strażnicy magazynu. Byli to bracia. Dostrzegli zawczasu manewry hitlerowców przed willą. Obaj mieli szansę ucieczki przez sad i zabudowania na tyłach. Ale starszy wróbel zapragnął wyzyskać okazję, jaką mu podsunął los. Więc wyprawił młodszego brata, sam zaś w spodenkach kąpielowych, tak jak wyskoczył z łóżka, stanął do walki. Uzbroił się i czekał. Dopuścił policjantów pod same drzwi. Szli churmem, nie czuli się zagrożeni. Gdy w tę churmę rzucił kilogramową Filipinkę, która, jak to Filipinka, narobiła piekielnego huku, potem puścił w ruch pistolet, a wreszcie przez okno cisnął granat stojący przed domem auto, bitwa została wygrana. Pięciu niemieckich policjantów konało we krwi, reszta zbiegła. Młody człowiek zdążył włożyć spodnie, marynarkę, buty i przez nikogo nie zatrzymywany opuścił pechową willę. Czerwony fort przynosił szczęście. Jaka szkoda, że nie było go w czasie wyprawy czarnocińskiej. Czarnocin. Była to jedna z najbardziej pechowych i ciężkich robót Zośki. Drogo kosztował, dał małe wyniki. Ale na wojnie, jak na wojnie, żadne wojsko nie idzie od zwycięstwa do zwycięstwa. Umiejętność znoszenia niepowodzeń jest wielką i ważną umiejętnością. Oczywiście, jeśli towarzyszy jej zdolności chęć do wyciągania nauki z porażek. Miało to być wysadzenie mostu pod Czarnocinem. Jeśli się da, brzmiało zadanie, Wysadzić most w czasie transportu z materiałem wojennym idącym na front wschodni. Jeśli się nie da, wysadzić sam most. Było to zadanie ćwiczebne, szkoleniowe. Dopuszczało więc pewną swobodę wykonania. Jeszcze przed właściwą wyprawą zdarzyło się pierwsze nieszczęście. Podstawiony do wyprawy samochód, przejeżdżając przez jedno z przedmieść Warszawy, Bielany, natknął się na drogowy patrol polującej na samochody żandarmerii niemieckiej. Dotychczas nie znano tak modnych potem To Toteż trzej młodzi ludzie siedzący w wozie zostali całkowicie zaskoczeni. Halt! Niemiecki żandarm stoi po środku drogi i trzyma uniesioną tarczkę. Reszta wrogiego patrolu znajduje się z boku. Szofer zaskoczony zwalnia bieg i mówi do kolegi półgłosem. Diabeł wie, co to znaczy. Chyba nie stanę. Wyjmij pistolet. Tuż przed żandarmem młody człowiek nacisnął pedał i w pełnym pędzie mija Niemca. Niestety, patrol na takie niespodzianki był przygotowany. Miał maszynę na gazie, zwróconą w kierunku jazdy naszej trójki. W pół minuty żandarmi już pędzili za uciekającymi, strzelając. Niemiecka maszyna była lepsza. Odległość malała. Na nic się zdało kluczenie. W gorączce skrętów i wymykań się dostali w oponę i auto zaczęło skakać po bruku pustą kichą. Nie ulegało wątpliwości, zbliżał się koniec. Nie umawiali się, co robić, nie było chwili czasu. Zresztą wiedzieli. Wyskoczyli z pistoletami i biegli do najbliższych domów. Jeden padł na drodze, ugodzony śmiertelną kulą. Drugi zdołał ocaleć, ostrzeliwując się i wymykając pogoni. A trzeci, trzeci, ranny, postanowił drogo sprzedać swoje życie. Wpadł do piwnicy pewnego domu i bronił się. Dwustu lotników nadbiegło do pomocy patrolowi żandarmerii. Półtorej godziny trwało oblężenie rannego, który ostrzeliwał się z piwnicznego okienka. Strzelał powoli, uważnie celując. Miał mało naboi. Dwóch Niemców ranił śmiertelnie, dwóch dalszych również zabrano na noszach. Niestety wyczerpała się amunicja. Ostatni granat w Niemców i koniec. Tak zginął oracz, Tadeusz Mirowski. Wypadek ten wstrząsnął Zośką i jego przyjaciółmi. Podenerwowani, z uporem i zaciętością kończyli przygotowania do wyprawy. Część patrolu, mającego wysadzić most, wyruszyła wcześniej. Zośka musiał zostać, by zabrać z magazynu pewne niekonieczne, lecz pożądane materiały i dodatkową broń. Zły los zrządził, że magazynier na skutek nieoczekiwanych przeszkód nie mógł stawić się na czas. Potem mu czegoś brakowało i gdy Zośka wreszcie opuszczał Warszawę, był bardzo spóźniony. Nie koniec na tym. Ten sumienny i zazwyczaj tak przewidujący dowódca tym razem nie miał opracowanej trasy przez parę mijanych miasteczek. W miasteczkach mylił się, zawracał, pytał o drogę. Potem usiłował nadrobić stracony czas, ale bez większych wyników. Zdążył na kilkanaście minut przed nadejściem pociągu, na który polowano. Niestety nie wszystko było wykończone. Przydzielony do wyprawy oficer-obserwator nie mógł się bez Zośki zdecydować. Robić, nie robić. Robimy, prędko na miejsca, rozkazał Zośka, zeskakując z samochodu. Nie udało się już jednak nadgonić straconego czasu i pociąg pełen czołgów, cały i zdrowy, przejechał przez most. W Zośce wszystko kipiało. Nie dał jednak poznać po sobie, co przeżywa. Trudno, Będziemy wysadzać sam most. Przeklęty pech. Miny nie wysadziły całego mostu. Uszkodziły tylko jego część. Zadanie szkoleniowe zostało co prawda wypełnione, ale dla Zośki było to niczym. Most! Most! To pudło stoi całe. Głupią dziurę zreperują w ciągu dnia. Wściekły wsiadł do auta i ruszył z połową swego patrolu. Drugie auto z drugą połową patrolu jechało za nim. To drugie auto prowadził Rysiek, kierowca Nowicjusz. A ponieważ odskok odbywał się w bardzo trudnych warunkach, ze zgaszonymi światłami, po nierozpoznanej drodze, wycofywano się przez skierniewicę mszczonów. Szofer na jednym z zakrętów stracił panowanie nad kierownicą i auto wpadło do rowu, wywracając się kołami do góry. Trzej szturmowcy jadący tym samochodem wyszli z opresji cało. Natomiast nieszczęsny kierowca miał ciężką ranę głowy, połączono ze wstrząsem mózgu, połamane żebra i, jak się zdawało, uszkodzony kręgosłup. Zośka, blady ze zdenerwowania, ulokował rannego w swoim wozie, ale ponieważ nawierzchnia drogi była zła, jechano odtąd dla uniknięcia wstrząsów szkodzących rannemu z szybkością dwudziestu kilometrów na godzinę. W tej sytuacji musieli wracać do Warszawy pieszo oraz przez kilka pierwszych godzin osłaniać przed ewentualnym pościgiem wolno jadący samochód Zośki z rannym i pozostałymi kolegami. Szli szosą we trójkę, możliwie jak najszybciej, Felek, Pendelski, Andrzej Zawadowski, Gruby i Maciek. Wszyscy trzej należeli do najwybitniejszych ludzi grup szturmowych, uczestniczyli we wszystkich niemal poważnych akcjach, dwaj z nich kierowali chówcami grup szturmowych. A jednak pech fatalnej wyprawy dotknął ich. Zaczynał się wczesny poranek pięknego czerwcowego dnia. Wciąż szli szosą, rozumiejąc, że jeszcze nie minął czasu bezpieczania samochodu, podążającego do Warszawy z rannym. Widoczność stawała się coraz większa. Już od kilku godzin żandarmeria niemiecka miała meldunki o uszkodzonym pod Czarnocinem moście. Rozesłano patrole samochodowe. Jeden z sześcioosobowych patroli dostrzegł na drodze sylwetki trzech mężczyzn. Przez pewien czas żandarmi jechali w dużej odległości, obserwując ich przez lornetkę. A kiedy w pewnym miejscu zaczął się długi spadek drogi, Rozpędzili samochód, wyłączyli gaz i bezszelestnie, a szybko zbliżać się poczęli do idących środkiem drogi przyjaciół. Gdy tknięty szmerem wozu Maciek odwrócił głowę, auto było tuż, tuż. Uwaga! wrzasnął Maciek. Trzech młodych ludzi skoczyło w rów, w tej samej chwili zagrało jednocześnie sześć żandarmskich pistoletów maszynowych. Andrzej Zawadowski zwalił się jak ścięty do rowu. Felek i Maciek pędzili w kierunku łanu zboża. Uchodzący spostrzegli, że nie ma z nimi Andrzeja, więc padli w bruzdy i odwróciwszy się ku żandarmom, otworzyli do nich ogień. Niestety, już po pierwszych strzałach pistolet Maćka zacił się i nic mu nie pomagało rozpaczliwe szarpanie jego zamka. Strzelał teraz tylko Felek. Strzelał w potoku niemieckich pocisków, z których jeden przebił mu policzek, a drugi szyję. Krwawił, ale nie tracił przytomności i ostrzeliwał się dalej, starając się bić jak najcelniej. Odległość między żandarmami i walczącym Polakiem wynosiła około 40 metrów. I oto radość! Szalona radość zaczęła napływać do serca krwawiącego Felka. Dwóch żandarmów leży bez ruchu na szosie, dwóch innych słaniając się, uchodzi z terenu walki. Pozostali kryją się. Felek Przezwyciężając ubytek sił zaczyna pełznąć ku Andrzejowi Grubemu, aby mu pomóc, jeśli jeszcze żyje. Ruchy Felka nie mogły być szybkie. Ogarniała go coraz większa słabość, a przy tym któryś z Niemców wciąż jeszcze strzelał. Nie zdążył się zbliżyć do Andrzeja, gdy na szosie od strony Woli Pękoszewskiej pokazało się kilka samochodów, a w nich około czterdziestu żandarmów. Teraz już nie miało sensu zbliżanie się do Andrzeja. Felek, skupiwszy wszystkie siły, powstał i począł biec schylony ku niewielkiemu łanowi zboża. To, co nastąpiło potem, trudno nazwać walką. Wróg czuł respekt przed pistoletem dywersanta. Z daleka więc otoczono małe pole i z daleka czterdziestka ludzi poczęła ciskać w to pole granaty. Gdy wreszcie tyraliera niemiecka weszła na obrzucony granatami teren, Felek poszarpany odłamkami był już w agonii. Umierając, oddał ostatni strzał, raniąc zbliżającego się żandarma. Gdy lekarz Polak, którego żandarmi przywieźli ze sobą, stwierdził zgon dwóch żandarmów i opatrzywszy rany trzech innych, oglądał pole końcowej walki, stwierdził, że dywersant zdążył przed śmiercią zniszczyć dokumenty osobiste, połykając cząstki papieru i grzebiąc w ziemi resztę. Felek jeszcze jako drużynowy osiemdziesiątej warszawskiej drużyny, a potem jako chówcowy chówca centrum w grupach szturmowych, był zawsze człowiekiem, ku któremu zwracały się z zaufaniem, przyjaźnią i oddaniem serca wielu dziesiątków młodych ludzi. Ale odtąd, gdy szczegóły o ostatniej jego walce rozchodzić się zaczną wśród chówca centrum, wspomnienia o nim poczną się układać w legendę i pamięć o Felku przeżyje w setkach serc okupacja, utrwali się w powstaniu. A Maciek, trzeci z zaatakowanej trójki, ocalał. Bezbronny, na skutek nieoddającego strzału w pistoletu, Leżał czas pewien w zbożu, a potem, stwierdziwszy swą bezradność, wyczołgał się i uszedł pościgowi. Przebieg akcji czarnocińskiej ogromnie poruszył cały oddział, szczególnie Zośkę. Na szeregu odpraw roztrząsano każdy szczegół rozpoznania, przygotowań i wykonania roboty. Zośka z uporem maniaka analizował błędy tej akcji. W dyskusjach padały często wspomnienia o Rudym Jalku, o ich metodach pracy, bezpieczeństwa, walki. Małą pociechą dla Zośki i jego najbliższych pomocników stało się stwierdzenie ich bezpośredniego przełożonego. Było w tej robocie kilka niedociągnięć, to fakt. Niepotrzebnie jednak je przeceniacie. Walka jest nieodłącznie związana z przypadkiem i ze śmiercią. A zresztą zadanie, jakie mieliście wykonać, zostało wykonane. Niestety, nie tak jak pragnęliśmy, odpowiedział Zośka. W każdym razie dla Zośki i jego kolegów Czarnocin stał się kubłem zimnej wody. Znów z całą jaskrawością dostrzegli doniosłe prawo. Na wojnie nie ma drobiazgów. Jest tylko zwycięstwo lub klęska, życie lub śmierć. Któregoś dnia Zośka z panem Jankiem szli ulicami Powiśla. Zośka trzymał w ręku parę róż owiniętych w bibułkę. Wybierał się na grup oracza, gdzie chciał róże zostawić. Szli rozmawiając na temat, który Zośka miał poruszyć na jednej z odpraw: O jaką Polskę walczymy.